Działam na rzecz tego snu, tak, jeżeli działam, i oczywiście no, go nie urzeczywistnię, ale jeżeli nie mam świadomości, że to jest y, wysoki sen, y, no to oczywiście trafiam wtedy do takiego miejsca zgorzknienia, tak, no, że to jest niemożliwe no. i wpadam w niski sen wtedy że nic się nie da, że świat jest okropny i tak dalej. Zbigniew Michuński, Andrzej Waśkiewicz, autor książki Obcy z wyboru. Jeszcze raz, Wayfaring Stranger. To teraz może o korzyściach porozmawiamy, bo było no, o niebezpieczeństwach, o tych progach, o tych kompromisach, a teraz o korzyściach. Jaka taka, jaka, jakie ta postawa daje korzyści? Andrzej Waśkiewicz. Starożytni określali filozofię jako przygotowanie się do śmierci. No i Myślę, że ta postawa pozwala umrzeć w sposób, który chrześcijanie nazywali dobrą śmiercią. Zatem spokoju, spokoju w, w, w momencie śmierci, kiedy jesteśmy już tylko sami ze sobą. Ci ludzie mają poczucie, że są blisko prawdziwej ojczyzny, a więc tego, co jest prawdą dla nich, prawda? kiedy już inni nie stanowią dla, niego dla nich ekranu, kiedy inni nie stanowią dla nich, e kiedy opinie innych przestają się liczyć. Prawda? Ci ludzie umierają spokojnie. Wszyscy z moich bohaterów umierają w sposób spokojny. I Saneka, który odbiera sobie samobójstwo po liście przesłanym przez, przez Nerona. I, I Foro, który umiera wśród przyjaciół mimo słabej swojej, hmm. swojej mizantropii. Uh -huh. i Feynman, który, którego ostatnie słowa są takie, nudzi mi się już to umieranie, <śmiech> I umiera. Nawet Rousseau, który, <śmiech> prawda, tutaj jest dla mnie negatywnym przykładem, umiera w arystokratycznym <śmiech> ogrodzie w spokoju. No, życie miał niespokojne, ale śmierć Śmierć Wiecie ja panowie, taka jak taka Ernst Junger się zachował, miał 102 lata, taki pisarz wybitny, nie. 102 lata. On kiedyś miał wielki problem z rzuceniem palenia. Rzucił palenie, jak był młody i potem nie pali przez całe życie. Jak miał 102 lata, to poszedł do kiosku kierunku Kurwa, papierosy, bo uznał, że, że już mu się nudzi właśnie. Wybrał w taki sposób. Nie wiem, czy to one spowodowały jego śmierć, no ale... No, nie jakoś umar? Tam... Nie, no nie wiem. Gdyby Też nie palił umar, zdrowsze. zdrowszy. Przyspieszył. No dobrze, no, rozumiem, ale to było bardzo wysokie. W C kosmiczne, no właściwie, tak? Kosmiczne C. A jak są, są takie niższe nuty, jeszcze w tym. W ja w tym akordzie. się zgadzam z tym, co Pan mówi. Wydaje mi się to bardzo trafne, to, co Pan powiedział. A zwłaszcza ta zgodność w pobliżu śmierci, tak? Bo jakby. No, no i że rzeczywiście zaletą życia w zgodzie z tym, co mnie wzywa jest to, że żyję w zgodzie z tym, co mnie wzywa, tak? nie, nie idę na kompromisy, nie, nie oszukuję sam siebie, nie muszę ukrywać i chociaż wchodzę w konflikty z porządkiem uzgodnionej rzeczywistości, to jednak to są mniejsze koszty, Niż bycie w, w niezgodzie z wezwaniem, które mnie wzywa, tak? które mnie prowadzi. Tak, jak żyję w zgodzie z tym wezwaniem i pozwalam się temu losowi tak? czy wezwaniu prowadzić i żyję w zgodzie z nim, no to daje mi to olbrzymią siłę. Jestem spójny, nie Właśnie. jestem podzielony. Tak, i... nie jest tak heroiczna, jest racjonalna. Z z Właśnie się tak, dlatego mówimy o kosztach tak? i o zyskach. Tak. Tak, <śmiech> tak, właściwie to jest racjonalna postawa. Oni szacują, tak. No, w pewnym sensie o pewnej wersji tej postawy mówił Sokrates w pierwszej księdze państwa, tak, gdzie rozważa pytanie, czy lepiej zadawać yy, yy, jakby gwałt innym, czy go znosić. I dochodzi do wniosku, że lepiej go znosić, ponieważ zadawanie gwałtu innym jest zadawaniem gwałtu swojej własnej duszy. Tak, w związku z tym bycie w zgodzie ze sobą, bycie spójnym jest czymś daleko korzystniejszym niż bycie w rozdarciu. Panowie, a jeszcze jedno, bo tutaj padło takie ważne słowo, które potem jakoś zanikło, a chciałbym do tego wrócić, bo to też jest, rozmawiamy, mm, też piszą ludzie, którzy się rozpoznają w tej postawie. Bardzo dziękuję i wszystkich bardzo pozdrawiam. Pana Wojtka pozdrawiam, panią, kogo jeszcze? Kilka listów. E, pana Marka, panią Edy teraz jeszcze, ale to, to słowo to jest arystokratyzm tej postawy. Rzeczywiście ci ludzie, którzy tutaj, których Pan opisuje, no to są ludzie, którzy no też mówiąc takim innym może językiem odnoszącym się do ekonomii mają wysokie, wysoki poziom zasobów, tak? Są dobrze urodzeni bardzo często, są bogaci dobrze wykształceni i tak dalej. prawda? Czy ta postawa być może odnosi się, albo utalentowani. Jak ktoś jest wielkim artystą, to może mieć naprawdę wszystko w nosie, bo on pisze swoje symfonie i właściwie na dobrą sprawę nic go nie obchodzi. I tak y, te symfonie kiedyś zostaną ocenione jako genialne, jako wielkie. On jest ponad to. Ale to jest, są bardzo, to jest bardzo specjalna kategoria ludzi. Ja, ja mam wrażenie, że to jest trochę opis z zewnątrz. Y, patrzenie z zewnątrz na taką osobę. Myślę, że od środka to dużo mniej odbywa się w kategoriach oceny, bycia ponad, czy w tego, w tego rodzaju yy, obszarze. Dużo bardziej odbywa się to na poziomie uczuć i odczuć. Że jakby obcość jest odczuciem, tak, że świat, w którym jestem, jest jakoś nie mój. Tak? Mhm. To nie jest porządek, który ja odnajduję jako ten porządek, do którego przynależę. Tak? To, to bardziej jest na poziomie doznania i uczucia, które następnie jest opisywane w taki czy w inny sposób. Ale w doświadczeniu to przede wszystkim jest to przeżycie, tak? A ocena i dalej ta cała reszta jest dopiero wypływa z tego ja mówię doświadczenia. O, o, o możliwości dotykalności ludzkich opinii, prawda? Jeżeli ktoś Aha, jest. Okay. Tym, o, to, o to mi chodziło. Kto jest, jest geniuszem, no to właściwie wie, na co by to A ja myślę, że, że Andrzej Waśkiewicz. Bibliotekarka wiejska też może być obca w ten sam sposób wobec świata. Bo jest jeden, tak, jest jeden zasób, którego pan nie wymienił. On jest wewnętrznej natury. Mianowicie uczycie refleksyjności. Aha. Trudno sobie wyobrazić tego rodzaju postawę bez zasobów, bogatych zasobów refleksyjności. To znaczy dystansu nie tylko wobec świata, ale i wobec siebie. Aha. Prawda? Aha. To jest... No tego właśnie uczyła filozofia antyczna i tego uczy też chrześcijaństwo, które każe człowiekowi spojrzeć na siebie z zewnątrz, prawda, z perspektywy z perspektywy e, praw boskich, tego też uczy nauka Aha. Andrzej Waśkiewicz, e, autor mm -hmm. książki, obcy z wyboru Studium Filozofia Społecznej był dzisiaj z nami. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję wczorajszej. I Zbigniew Miłyński. Dziękuję, dziękuję bardzo. Rozumiem, Dariusz Bugalski. Jeszcze na koniec Andreas Scholl, Wafering Stranger.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 Już wkrótce największe wydarzenie muzyczne od czasu koncertu Madiego Watersa w Polsce Otis Clay Gwiazda Chicago Blues Festival zaśpiewa na Międzynarodowym Festiwalu Olsztyńskie Noce Bluesowe Olsztyn 10, 11 lipca Zagrają także Bubu Davis, Living Blues Experience Vivian the Blues Sharks Szczegóły na stronie www.bluesolsztyn.pl Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Firma Arbet Polecają Gazeta Wyborcza, TVP Kultura, .com, Twój Blues, Radio Olsztyn i Blues.pl Żegnamy reklamy. Kamera. Trójkowo. Akcja. Filmowo. To już za miesiąc. Od 23 lipca festiwal Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Tylko filmowo moim gościem będzie więc Janna Łapińska, dyrektor artystyczny festiwalu. Zapraszam w sobotę po 15. Ryszard Jaźwiński. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 czerwca, jest 22. Serwis Trójki, Wojciech Szymański, zapraszam. Ambasador Iranu w Polsce już zna nasze stanowisko w sprawie wydarzeń w jego kraju. Dyplomata otrzymał pisemne stanowisko polskiego msz -u. Niemieckie partie chadeckie nie rezygnują z pomysłu międzynarodowego potępienia wysiedleń. Ten temat wraca przed wyborami parlamentarnymi. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw nacisków znowu zamieszanie i znowu poszło o kolokwialne wypowiedzi. Warszawa reaguje na wydarzenia w Teheranie. Polski MSZ wręczył ambasadorowi Iranu w Warszawie pisemne stanowisko w sprawie ostatnich wydarzeń w Teheranie. Właśnie informację taką potwierdziły Polskiemu Radio źródła dyplomatyczne. O szczegółach Wojciech Cegielski. Ambasador Hadi Aradzwan stawił się w siedzibie MSZ po południu. Otrzymał pismo, w którym resort dyplomacji wyraża zaniepokojenie gwałtownymi starciami, do jakich dochodzi od kilkunastu dni w Teheranie. Ministerstwo wspomniało też o przestrzeganiu praw człowieka, prawa do zgromadzeń i swobody wypowiedzi oraz o kwestii traktowania mediów w Iranie. Pisemne protesty wręczane ambasadorom Iranu to inicjatywa Czechów, którzy w tym półroczu przewodniczą Unii Europejskiej. Czeska prezydencja apelowała o taki krok do wszystkich krajów członkowskich. W opublikowanym dzisiaj kolejnym oświadczeniu prezydencja wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem przemocy w Iranie i wzywa Teheran do odrzucenia oskarżeń wobec Zachodu o mieszanie się w wewnętrzne sprawy Iranu. Takie oskarżenia wysuwane były głównie wobec Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Także dziś kilkadziesiąt osób demonstrowało w centrum Warszawy swoje poparcie dla opozycji w Iranie. Była to pierwsza w Polsce manifestacja Solidarności ze zwolennikami Mir Hussejna Mousawiego. Kontrowersyjny zapis o potrzebie międzynarodowego potępienia wysiedleń znajdzie się we wspólnym programie niemieckich partii chadeckich przed wyborami parlamentarnymi. Projekt programu zawiera również zapis, że Związek Wypędzonych sam ma prawo decydować o nominacjach swoich kandydatów do Rady Fundacji Poświęconej Wysiedleniom. W programie, który ma zostać przyjęty w najbliższy weekend, znalazło się niemal identycznie brzmiące zdanie, które wcześniej umieszczono w odezwie CDU i CSU przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wszelkiego rodzaju wysiedlenia powinny zostać potępione, a naruszone prawa uznane głosi tekst programu hadeckich partii. CDU i CSU podkreślają też prawo niemieckich wysiedlonych do ojczyzny. Te sformułowania opublikowane przed miesiącem w odezwie obu partii przed eurowyborami wywołały wiele krytycznych komentarzy w Polsce. W projekcie programu hadeckich ugrupowań przed wyborami do Bundestagu znalazł się również zapis o tym, że Związek Wypędzonych ma prawo samodzielnie decydować o swojej reprezentacji w Radzie Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Tygodnik Der Spiegel, który wcześniej ujawnił taki zamiar Hadeków, odczytuje te słowa jako poparcie dla Eryki Steinbach, choć jej nazwisko nie znalazło się w tekście programu. Berlin, Maciej Wiśniewski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Sejmowa Komisja Etyki zwróciła uwagę posłowi Platformy Robertowi Węgrzynowi. Chodzi o jego wypowiedź pod adresem posłanki PiS Marzeny Wrubel. Węgrzyni i Wrubel są członkami Sejmowej Komisji Śledczej do spraw nacisków. W maju podczas jednego z przesłuchań przed komisją poseł Platformy powiedział do posłanki Wrubel, żeby, cytat, poszła do klubu potańczyć na rurce. Co prawda potem przeprosił, jednak komisja uznała jego wypowiedź za niestosowną. Ale jak się okazuje, mało sejmowe słowa często padają podczas pracy komisji. Dziś doprowadziły nawet do małego spięcia. Mieczysław Łuczak z PSL-u zapowiedział, że odejdzie z komisji, jeśli nie zmieni się w niej atmosfera pracy. Ale nie. proszę nie pozwalać sobie na kolokwializm. Jeśli pan pani, chce się odnieść pani do mnie poseł, czy do pana posła, pani to proszę przed użyć. przed chwilą pani minię, mówiła, ja pani nie przerywałem. Kultury trochę. No przecież to pani dzisiaj na komisji po raz pierwszy wprowadziła terminy kolokwialne, używając sformułowania wystawianie pały. Jeśli Ale proszę pozwolić wypowiedzi skończyć. kolokwialne pani, to one już wcześniej mi tutaj pozwoli? miały. Dobrze, ja w takim razie zamykam państwa dyskusję, bo ona jest kompletnie bezprzedmiotowa. W najbliższym czasie złożę rezygnację. Z pracy komisji, gdyż uwłacza to mojej godności praca normalnie w takiej atmosferze. Dodam, że do spięcia doszło, gdy Arkadiusz Mularczyk i Marzena Wróbel domagali się uzasadnienia składania kolejnych wniosków o ponowne przesłuchanie świadków. Prezydent Lech Kaczyński pożegnał odchodzących do rezerwy ostatnich żołnierzy z poboru. Podczas uroczystości w stołecznym garnizonie zwierzchnik sił zbrojnych szczególnie serdecznie żegnał się z żołnierzami Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Od dnia dzisiejszego w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostaną jedynie żołnierze zawodowi. Warto było, teraz to widać, bo może w trakcie służby nie można było tego powiedzieć, ale teraz jak wychodzimy, warto było. Ciężko, fajnie, śmiesznie, jak to wojsku wesoło, z kadrą, różne chwile, różne głupoty przychodziły do głowy z kolegami, wiadomo. No jestem dumna z brata, na pewno, że był w tej jednostce. No szczęśliwa, byłam dumna. Po południu koszary opuścili ostatni żołnierze, którzy zostali wcieleni do wojska w ramach poboru. Teraz w armii służą już tylko ci, którzy tego chcą. Jutro w całym kraju chmury, deszcze i burze. Nadal dość ciepło. Na północy i zachodzie Polski do 22 stopni. W centrum 26. Najcieplej będzie na południu, tam do 28 stopni. Trójka. Program trzeci.